Magdalena Warzecha. Autopromocja. Już siódma. Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła. Za konsoletą Magdalena Wojtulani z przed mikrofonem Katarzyna Hagmajer-Kwiatek muzykę wybrała Klaudia Baranowska, a nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams. Poranek dwójny. Jest wtorek, 7 kwietnia, 97 dzień i 15 tydzień roku. Imieniny świętują Donat, Herman, Jan, Przecław i Rufin. Obchodzimy też Światowy Dzień Zdrowia związany z tym, że od, 190, od 1950 roku istnieje Światowa Organizacja Zdrowia, a nawet od 1948. W związku z tym 7 kwietnia jest także dniem pracownika służby zdrowia Wszystkim Państwu w służbie zdrowia pracującym składamy najserdeczniejsze życzenia, jesteście naszym bezcennym skarbem. Dzień będzie trwał 13 godzin i 22 minuty, jest krótszy od najdłuższego, wciąż o 3 godziny i 24 minuty. O wydarzeniach kulturalnych będzie dziś informował Marcin Pesta, pierwsze wiadomości już teraz. Witaj Marcinie. Witaj Kasiu, dzień dobry Państwu. Reżyserka i aktorka Halina Machulska została uhonorowana złotym medalem Zasłużona Kulturze Gloria Artis. Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Odznaczenie przyznano za wybitny dorobek artystyczny aktorki oraz wieloletni wkład w rozwój polskiej kultury i edukacji teatralnej. Medal w imieniu 97-letniej artystki odebrała jej wnuczka Maria. Halina Hulska jest współzałożycielką Teatru Ochoty w Warszawie i od dekad kształtowała kolejne pokolenia twórców oraz widzów. Była pionierką metody dramy w Polsce i inicjatorką licznych projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. To możliwość pochwalenia się swoimi zabudowaniami, ale i szansa na zdobycie środków na ich utrzymanie. Rozpoczęła się kolejna odsłona konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim. Zdobywca pierwszej nagrody otrzyma 10 tysięcy złotych. Do konkursu właściciele lub użytkownicy mogą zgłaszać obiekty, które powstały przed 1965 rokiem. Mogą to być budynki mieszkalne, gospodarcze, użyteczności publicznej, przemysłowe, a także całe zagrody wiejskie i założenia dworskie. Najważniejsze, oczywiście poza materiałem, z którego zostały wykonane, jest fakt, aby pozostały w jak najmniej zmienionej formie. Komisja konkursowa, która odwiedzi zgłoszone obiekty, będzie oceniała także ich otoczenie. A co ważne, o ile nie można zgłaszać laureatów w poprzednich edycji, to ponownie można poddać ocenie obiekty już wcześniej zgłaszane, a nawet te wyróżnione. Aby to zrobić należy wypełnić oficjalną kartę zgłoszenia i dostarczyć ją w sposób tradycyjny albo elektroniczny do Ciechanowieckiego Muzeum Rolnictwa przed 10 czerwca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. A dodatkowym efektem konkursu jest dokumentacja ponad tysiąca takich obiektów w całym województwie podlaskim. Jeden z najstarszych i najpopularniejszych odpustów w Polsce, Emaus, zgodnie z wielowiekową tradycją, odbył się wczoraj na krakowskim Zwierzyńcu. Jak co roku ulice przy kościele świętego Salwatora zastawione były kolorowymi kramami, tradycja Emaus sięga średniowiecza i nawiązuje do wydarzeń opisywanych w Ewangelii, mówi Maria Lempart z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.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 Odpust Maus po przerwie spowodowanej remontem dróg wrócił na tradycyjne miejsce na Zwierzyńcu. Wydarzenie przez dwa ostatnie lata było organizowane na krakowskich Błoniach. Misja NASA Artemis II z czworgiem astronautów na pokładzie po raz pierwszy od ponad 50 lat realizuje siedmiogodzinny przelot w pobliżu Księżyca. Załoga pobiła rekord odległości ustanowiony przez misję Apollo 13 z 1970 roku, zapuszczając się w przestrzeń kosmiczną dalej niż dotarł jakikolwiek człowiek w historii ludzkości.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 Biała już zapierające dech w piersiach widoki, miesząc się jednocześnie z kilkoma drobnymi usterkami na pokładzie, w tym z problemami z toaletą, z majami dla polskiego radia, Jan Pachlowski. To były wiadomości kulturalne. Kolejne o dziewiątej, a szczegóły informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.PolskieRadio.pl. Pogoda. Zaczniemy od ostrzeżenia dla alergików, pyli, brzoza i jesion. Jeśli są Państwo uczuleni, to lepiej mieć ze sobą lekarstwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z kolei wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla sześciu województw lubelskiego oraz podlaskiego, a także w części do, dla województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach średnia prędkość wiatru może wynieść od 55 do nawet 70 70 km na godzinę, a w porywach do 85 km na godzinę. Alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać dziś po południu i pozostaną aktywne do 19. A co na niebie? Na zachodzie Polski zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem, a w Karpatach i początkowo na Suwalszczyźnie śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 w centrum do 13 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć.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 Sprawdź na www.operakrakow.pl i wybierz coś dla siebie. Patronem medialnym jest program Drugi Polskiego Radia. Reklana. Już prawie 10 minut po godzinie siódmej. Najwyższa pora, żeby ogłosić Państwu naszą płytę tygodnia. Tym z Państwa, którzy wczoraj nie towarzyszyli nam w poranku. A jest to album Jerzego Maksymiuka, Perfekcjonist. Maestro dyryguje tutaj zespołem Symfonia Warszawia. I tę płytę przygotowaliśmy dla Państwa w związku ze zbliżającymi się 90. urodzinami. Maestro Jerzego Maksymiuka, który zawsze był przecież perfekcjonistą, na tym albumie zabrzmią, brzmią utwory Kloda Debussy'ego, Andrzeja Panównika, Wojciecha Kilara, a także samego dyrygenta i kompozytora. Natomiast jeśli chcieliby Państwo tę płytę otrzymać, to trzeba do nas przesłać maila. Nasz adres to poranek: dwojki, małpa radio.pl Trzeba w tytule maila zaznaczyć hasło Płyta Tygodnia, a w treści podać swój adres korespondencyjny. Można tam też słówko życzeń na przykład dla maestro od siebie dopisać. Mamy też płytę dodatkową, to muzyka kameralna Romana Palestra. Jeśli mieliby państwo ochotę na taki właśnie kameralniejszy skład instrumentów, to proszę może zaznaczyć w tytule hasło płyta dodatkowa. A my posłuchajmy wspólnie fragmentu dokładnie pierwszej części koncertu na skrzypce i orkiestrę smyczkową Andrzeja Panównika na skrzypcach Jakub Haufa towarzyszy mu symfonia Warszawia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Muzyka Andrzeja Panównika pod batutą Jerzego Maksymiuka to nagranie z płyty Perfectionist Maestro, którą mamy dla Państwa w ramach tej, tego pakietu płyt tygodnia. Proszę pisać poranek dwojki małpa polskieradio.pl A już teraz podpowiem... Czego mogą się spodziewać Państwo w najbliższym czasie? Jeszcze w tej godzinie proszę się spodziewać rekomendacji kulturalnej od znakomitej wiolonczelistki Dobrawy Czocher. Jest to wspaniała podróż, w której słuchamy różnych wykonań i ja muszę powiedzieć, że czytając tę książkę, puszczałam sobie również te wykonania. Czyli podróż, książka i nagrania, proszę państwo, Państwa, wszystko w jednej rekomendacji. Po ósmej spotkanie z pewnym znanym aktorem. W moim przypadku to był przypadek. Ja się założyłem z kolegą na treningu, że się dostanę ze szkoły teatralnej jestem tu, gdzie jestem. A to jest jeden z najłatwiejszych zawodów, dobrze płatny przy okazji, no tylko jest elitarny, bo no niestety nie każdy jest w stanie cały czas grać. Ale szybko mówi ten aktor. Czy rozpoznali państwo głos? Okaże się po 8.20. Zradzę, że ten głos pojawił się też w sobotnim słuchowisku Hiob. Jeśli ktoś z Państwa włączył dwójkę wczoraj przed południem, mógł usłyszeć eleuzyjskie rozważania Adama Widemana w audycji Jana Kantegozienki. Dziś Adam Wideman ma mówić o książce poetyckiej, której przyznam, ja jeszcze nie miałam w rękach. To niebawem, a jeszcze szybciej z pierwszym przeglądem pracy odwiedzi nas Tomasz Cudowski. 20 minut po siódmej. Klawesyn pod palcami Trevora, Trevora Pinoka. Już widzę ten, tych cyklopów, ten, ten, ten, kopyt, jaki wymyślił jean Filip Ramo. A w, mogłabym powiedzieć, że na grzbiecie cyklopa przy, przybył Tomasz Cudowski. Dzień dobry. Z ten, ten, ten, kopyt. Dzień dobry. Przegląd prasy. Ale teraz nie będzie o ziemskich sprawach. Tak, będzie o bardzo odległych kosmicznych, a to dlatego, że dziś w nocy załoga misji Artemis II pobiła 56-letni rekord odległości lotu załogowego od Ziemi. Ta informacja obiegła wszystkie serwisy informacyjne. My sięgnijmy do wirtualnej Polski, która podaje, że astronauci oddalili się na ponad 406 tysięcy kilometrów od Ziemi, przekraczając osiągnięcia legendarnej misji Apollo 13. Ciekawe, czy się bali. Nie powiedzą nawet chyba, jak się bali. Poprzedni rekord odległości wynoszący nieco ponad 400 tysięcy kilometrów ustanowili w kwietniu 70 roku bohaterowie misji Apollo 13. Ich lot, choć przeszedł do historii jako najdalsza podróż człowieka, musiał zostać przerwany już po 56 godzinach z powodu dramatycznej eksplozji zbiornika z tlenem na pokładzie. Czyli może dolecieliby dalej. Po dniach karkołomnej walki o przetrwanie i bezpiecznym powrocie na ziemię tamta ekspedycja zyskała w środowisku słynne miano pomyślnej porażki. Hmm. Tak to określano. Amerykańska agencja NASA nie zapomniała o swoich weteranach w dowód uznania dla dziedzictwa poprzedników. Ta obecna załoga, czyli załoga pojazdu Artemis II zabrała w tę historyczną podróż specjalne nagranie przygotowane przez zmarłego w ubiegłym roku, w wieku 97 lat, legendarnego kapitana Apollo 13 i Apollo 8, Jima Lovella. No, pamiętamy w tej roli Toma Hanksa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 Da, jeszcze zacytujmy jednego z astronautów, Jeremy Hansena, który wykorzystując chwilę na wizji zaapelował do ludzkości, wzywając obecne i przyszłe pokolenie, by dopilnowały, żeby ten rekord nie przetrwał długo. O, to tak ambitnie. No właśnie. I w, znakomicie koresponduje z tym tematem em, artykuł z portalu culture.pl, Mikołaj Gliński wylicza i opisuje 13 przepowiedni Stanisława Lema, które się sprawdziły, nawiązując do naszego... Chętnie wracamy do tych przepowiedni, tak? No, miło tak mieć kolejnego wieszcza. No właśnie Stanisław Lem wymyślił wiele takich urządzeń czy zjawisk na długo przedtem, zanim stały się elementem naszej rzeczywistości. My się ze względu na brak czasu ograniczymy się do bodaj najbardziej kanonicznej przepowiedni Lema. To prawdopodobnie był pierwszy autor SF, który trafnie przewidział zmierzch książek papierowych i nadejście ery formatów elektronicznych. Pisał o tym już w roku 61. w powieści Powrót z gwiazd. Eee, Lembo... O optonach, prawda? Tak, o optonach i lektanach. Optony to takie urządzenia, które, mówi się, że to są współczesne Kindle, a, a lektany to są takie urządzenia, które przypominają dzisiejsze audiobooki. No i też wspomnijmy przy okazji o katastroficznej przepowiedni związanej z książkami, którą zawarł Ulem w pamiętniku znalezionym w wannie. Tam się pojawia taki motyw tak zwanego wielkiego rozpadu, spowodowanego epidemią, która zniszczyła cały papier na ziemi, a wraz z nim całą literaturę i archiwa. No i to jedna chyba z najbardziej katastroficznych, ale też ironicznych wizji Lema, mrozi krew do dzisiaj. Miejmy nadzieję, że się nie spełni akurat Stanisław Lem może liczyć na wiele wspaniałych reedycji. A teraz inne znakomite nazwisko, chociaż już ze świata muzyki. Już chyba zabrzmiało. No, tak i nieraz. Jerzy Maksymuch kończy 90 lat. To artysta nieprzewidywalny, który dokonał rzeczy niemożliwych, twierdząc przy tym, że doskonałość go nudzi. W czwartek 9 kwietnia w Filharmonii Narodowej zadyryguje swoim koncertem jubileuszowym. Przypomina o tym na łamach Rzeczpospolitej Jacek Marczyński. A jeszcze wcześniej, czyli jutro, 8 kwietnia, odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego Tadeusza Drozdowicza zatytułowanego Maksymiuk, koncert na dwoje. Ekipa realizacyjna towarzyszyła artyście oraz jego żonie Ewie niemal przez rok, filmując ich zarówno w domu, jak i podczas koncertów Jerzego Maksymiuka w Anglii, Szkocji czy Francji. Powstał bardzo osobisty, momentami wręcz intymny portret samego artysty, ale i związku dwojga ludzi bardzo bliskich sobie, bo Ewa Piasecka-Maksymiuk zawsze towarzyszy mężowi w jego działalności muzycznej, pisze Jacek Marczyński i przypomina fragment życiorysu Jerzego Maksymiuka. Muzyka towarzyszy mu od zawsze, ale na początku były to popularne melodie tango żaluzji czy chwytliwy czardarz Montiego. To ojciec Maksymiuka grał na skrzypcach jeszcze w Grodnie, w domu na Orlej 6 nad Niemnem. I on był też pierwszym nauczycielem syna, a że nie mieli pianina, więc ojciec narysował klawiaturę i grał na niej jak na fortepianie. Gdy w 1941 roku Rosjanie mieli ostatecznie zamknąć granicę, ojciec zabrał skrzypce, parę butelek bimbru, a sześcioletni Jurek swoje dziecinne skrzypeczki. Wódka przydała się, bo gdy zatrzymywały ich patrole, żołnierze dostawali ćwiartkę i puszczali wolno. No niesamowita opowieść. Zresztą postać Jerzego Maksymiuka będzie tak jak już Państwu mówiłam wielo, na wiele sposobów obecna na naszej antenie w całym tym tygodniu. W zapiskach ze współczesności, również w kanonie dwójki. Będziemy też wspominać o koncercie, o którym pisze Rzeczpospolita. A na zakończenie w temat z gazety wyborczej skandal skandaliczny taki, ale docencie Państwo, że na końcu o tym mówimy, a nie, nie w pierwszych słowach przeglądu prasy. Chodzi o skandal wokół na najnowszej premiery Teatru Narodowego. Tak opisuje istotę tej, tego zdarzenia Witold Mrozek. Debiutująca reżyserka Klaudia Gębska wystawiła na zamówienie Jana Klaty książkę Mężczyźni objaśniają mi świat Rebeki Solnit. I z klasyka feministycznej eseistyki zrobiła spektakl o tym, że feministyczna eseistyka jest arogancka i wyższościowa, zaś samą autorkę pokazała jako wredną, uprzywilejowaną belferkę, pouczającą w hermetyczny sposób wszystkich dookoła. Niespodziewanie głos zabrała w serwisach społecznościowych sama pisarka, którą o. sprawa mocno zdziwiła, tak pisze Witold Mrozek. No, no, też rozmawiamy z Klaudią Gębską, że nie jest łatwo wystawić esej Ach, na scenie. Zdecydowanie. Jak sprawa wygląda z perspektywy właśnie tej wspomnianej autorki e eseju? O tym pisze obok e Emilia Dłużewska, również w wyborczej. E Solnit już jak Jakiś czas temu dostała od twórców prośbę o zgodę na adaptację książki i taką zgodę wyraziła. Yy, miałam wiele pozytywnych doświadczeń z polskimi feministkami i na tyle, na ile to możliwe, bo media nie mówią o tym dużo, śledzę to, co robią aktywistki dla praw kobiet w waszym kraju. Sądziłam, że prośba o udostępnienie praw do adaptacji przyniesie coś dobrego pisze autorka w mailu, jak rozumiem, do Emilii Dłużewskiej. Że może być inaczej, dowiedziała się dopiero po premierze, gdy obecna na niej Agnieszka Graf, znana pisarka literaturoznawczyni i feministka, i feministka również, zamieściła na Facebooku wpis. O samym spektaklu do, wypowiada się bardzo przychylnie. E, I dalej cytat. Szczerze mnie jednak zadziwiło, że twórcy adaptacji zrobili z samej Solnit jako postaci kwaśną, wredną, wyższościową Herod Damę w garsonce. A jednocześnie celebrytkę. Z tego co wiem, w realu to jest skromna i urocza osoba, bardzo wyczulona na wszelkie nierówności, również klasowe i rasowe, zaznaczyła. Wpis jest publiczny, podobnie jak zamieszczony pod nim komentarz Rebeki Solnit. W cenzuralnym tłumaczeniu brzmi on, że to jest nie bardzo w porządku. No trzeba przy, pójść na spektakl i się przekonać. Warto też po lekturze książki. Myślę, że to, to jest taka ścieżka, żeby wyrobić sobie własne zdanie. Zresztą miejmy nadzieję, kto wie, może Rebeka Solnit jednak też się zdecyduje zobaczyć. Zapraszamy do Teatru Narodowego. Zawsze. A Tomasz Cudowski powróci po godzinie 8. Do usłyszenia. Thank you. ale słucha się muzyki przez radio. Mam nadzieję, że z tym się państwo zgodzą, ale warto też czasem posłuchać jej bezpośrednio. I mamy dla państwa zaproszenia na znakomici, zapowiadający się koncert do Wrocławia. Narodo, w Narodowym Forum Muzyki 10 kwietnia zabrzmią odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza. Jak czytamy w programie, niewiele jest w historii muzyki polskiej postaci tak tragicznych jak Mieczysław Karłowicz i jego świetnie zapowiadającego dającą się karierę przerwała śmierć pod lawiną na zboczach Małego Kościelca w lutym 1909 roku. Miał wtedy zaledwie 32 lata. Jedno ze znakomitych dzieł jego autorstwa przypomni Jarosław Szemet. On będzie właśnie dyrygował zespołem NFM i Filharmonią Wrocławską. Natomiast obok kompozycji Odwieczne Pieśni będzie też m.in. Uwertura suity z filmu Seahawk Krongolda, a także w drugiej części koncertu Martucci i Strauss. Jeżeli chcielibyście się Państwo wybrać na ten koncert, jest on zaplanowany na 10 kwietnia, czyli na piątek, na godzinę 19. Proszę do nas telefonować już teraz. Katarzyna z czeka 22 645 22 22 koncert do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 10 kwietnia na godzinę 19 ans. Program Drugi Polskiego Radia Poranek i witam Adama Widemana. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu. I od razu Państwu powiem, że jednak internet kłamie, dlatego że Adam zapowiedział, że będzie chciał sięgnąć po nowy tomik Marcina Barana. Ja chciałam go znaleźć i znalazłam na facebookowym profilu wydawnictwa informację, że już w maju nowy tom Marcina Barana, a tu tymczasem Adam Wideman już dziś do Państwa z tym tomem przychodzi. No nie wiem, może mam egzemplarz sygnalny, dostałem go od samego autora, ale fizycznie tam już istnieje. Wydawnictwo Warstwy, więc oczywiście pięknie wydany. No święta tuż za nami, a ich symbolem jest oczywiście baranek, więc myślę, że można dziś polecić ten tom, na którego okładce widzimy właśnie barana. Opisanego liczbami, czyli rozumiem, że to jest rozbiór mięsa rzeźnicki. Rozbiór mięsa rzeźnicki niestety z książki kucharskiej z 1910 roku. A tytuł to pełna morfologia, też bardzo biologiczny. On jest dość przewrotny i powiedziałbym też troszkę niejasny ponieważ tak nie do końca wiemy, czego ta morfologia dotyczy. Oczywiście Barana. jest, jest morfologia, no tak, rozkład, tak. Rozkład na części. No przede wszystkim rozkładany na części jest tutaj człowiek, a nie bar... znaczy człowiek baran w zasadzie. Bo baranów, jak wiadomo, mamy dwóch. Jeden z nich to Józef, baran senior, a drugi Marcin, baran junior. Aczkolwiek już też nie taki młody. Bohater nie, nie... mojej literackiej młodości. To już no, było jakiś czas temu. Mój nieco starszy kolega ze studiów. No, Marcin Baran właśnie od jakiegoś czasu już poświęca swoje książki nadchodzącej starości. I taką no, najbardziej egzemplaryczną jest jego poprzednia, wydana dwa lata temu, pod tytułem Darń. Tutaj mamy na okładce ilustrację Dymitra Szawiankowa walki nawiązującą do Melancholii Direra. Tylko zamiast kobiety mamy blancholijnego mężczyznę. Nawet takiego łysego starca. No czy ja wiem, czy to jest starzec. No taki starzec chyba właśnie w moim wieku. No. <ścoughs> jest chyba ostrzyżony na krótko. I mamy przed sobą te dwie książki. Ja się z tej drugiej niesłychanie ucieszyłem i kiedy dzwoniłem do ciebie z wiadomością, że będziemy o niej rozmawiać, byłem właśnie w połowie i muszę powiedzieć, że do połowy ta książka jest świetna. Natomiast później no, poczułem niestety lekki zawód, rozczarowanie. I wydaje mi się, że autor trochę się z nią pośpieszył, bo o ile właśnie początek jest taki typowy dla Marcina Barana, poety Miłoszowskiego, który uwielbia posługiwać się wersetem, a jednocześnie, jak wiadomo, on pracował długo w tygodniku Przekrój. Podkreślam, że w tygodniku, nie w tym, co teraz tam zostało w, z Przekroju. A w Przekroju zazwyczaj w dawnych czasach ukazywały się tak zwane złote myśli. I Baran jest mistrzem złotej myśli. Tutaj właśnie w pierwszej połowie tej książki bardzo dużo możemy takich bardzo ciekawych obserwacji, przemyśleń metafizycznych, powiedziałbym, znaleźć. Natomiast w części drugiej autor doznaje jakiejś dziwnej logorei i można to nazwać poematem, to czym się ta książka kończy, bo to ma 9 części. Zaczyna się to nawet ciekawie, takimi śmiesznymi przyśpiewkami. Szczupłe brunetki i pulchne blondynki to są odrejki i merlinki. Na przykład. No, one są zabawne, powiedzmy, jeżeli ktoś lubi. Ale to, co się zaczyna później, sprawiło mi wielką trudność w ogóle przeczytanie tego, ponieważ tutaj mamy do czynienia z takim zbiorem zdań, które nie łączą się w żadną całość logiczną. Czasami są dowcipne, czasami rzeczywiście no, opisują sytuację samego poety. Może nie łączą się, I, bo tak to jest jak... pełna morfologia, rozumiesz, każda cząsteczka osobno. No tak, ale tytułowy wiersz dotyczy czego innego, to jeszcze zaraz do tego powrócimy. Tutaj na przykład autocharakterystyka poety. Zadawnione przyzwyczajenia patriarchalny, męskoosobowy, tradycjonalistyczny, oportunistyczny, chrześcijański. Trudno się czuć na swoim miejscu. No, i tutaj on rzeczywiście podsumowuje siebie samego. I o ile w dawniejszych czasach ten Marcin Baran mógł trochę drażnić tą swoją właśnie paternalistyczną i katolicką postawą, teraz no, wydaje mi się to wręcz całkiem urocze że utrzymuje się w tej właśnie formie. Może to jest kwestia twojego wieku. Też, prawda? Ale co poradzić? Na wieki nic nie poradzimy. Muszę powiedzieć, że w tomie Darń, poprzednim, sprzed, sprzed dwóch lat, podobnego typu zabieg, też właśnie taki dość długi poemat, ale w formie słowniczka, takiego zbiorku apoftegmatów z życia Marcina Barana. To znacznie lepiej zdaje egzamin. Właśnie są to zarówno obserwacyjki, jak i anegdoty, jak i właśnie te wspomniane złote myśli. Natomiast tutaj ten końcowy utwór, on jest przedostatni, o ostatnim jeszcze za chwilę powiem. Ten przedostatni utwór jest najzwyczajniej chaotyczny i myślę, że tutaj Marcin Baran uwierzył w swoją dowcipność. Bo, jak wiadomo, jest on człowiekiem niesłychanie dowcipnym i zawsze sypie kawałami, jak to się mówi, ale w swojej poezji był raczej człowiekiem poważnym. A tutaj właśnie te dowcipy się przedostają do poezji. I one przestają być śmieszne, bo jesteśmy męczeni tą dowcipnością. Jest, jest za dużo. Jeżeli mam być szczery, to z czystym sumieniem polecam państwu Darni, wydaną dwa lata temu. Jest to tomik, no jak wiadomo, twórczość Barana zawsze się wahała między Erosem i Tanatosem, między Bogiem i Totolotkiem, czyli Sprawczością i Przypadkiem. Darni jest książką o śmierci. Jest bardzo ponura. Większość wierszy tutaj dotyczy śmierci, lęku przed śmiercią, niemożności, towarzyszenia w śmierci. Jest to przejmujące i wspaniałe. A pełna morfologia jest próbą jakby odbicia się od darni, tak bym powiedział. Taką próbą na poły udaną. Do pierwszej połowy. Do pierwszej połowy rzeczywiście jest to cudowne i wspaniałe. No a później jak kto chce. A ten wiersz tytułowy? Wiersz tytułowy jest porównaniem człowieka do psa. Marcin Baran wybiera sobie, no tak jak znamy, liczne takie obrazy barokowe. Pięć etapów życia człowieka. No i przyrównuje je do pięciu etapów z życia psa. No jest to zabieg dość zabawny. A jest to nawiązanie do tego słynnego wiersza o tym, że życie człowieka jest przewidziane na cztery psy? No właśnie nie wiem, czy to jest nawiązanie do wiersza Piotra Groblińskiego, ponieważ tutaj nie chodzi o to, że człowiek jest posiadaczem psa. To chodzi o to, że człowiek zaczyna się uważać za psa. Jak pisze baran, ludzie, którzy uważają się za psy dowodzą, że wciąż jakaś część świata jest niemożebnie dostatnia, swobodna i spokojna. Ponieważ rzeczywiście psom teraz jest na świecie chyba znacznie lepiej niż niektórym ludziom dużej części ludzkości. No ale też dużej części psów nie jest aż tak dobrze. Myślę, że to taka bardzo śmiała konkluzja. No, śmiała właśnie, ale no, od tego jest poezja, żeby stawiać śmiałe. Mówiłeś jeszcze, że ostatni wiersz jest wart wzmiankowania. A rzeczywiście, otóż jest to elegia... Dla Jamesa Bonda, napisana w 2021 roku, czyli już dość dawno, kiedy to poeta dowiedział się, że wstrzymano pracę nad nowym odcinkiem przygód Jamesa Bonda, a Marcin Baran jest znanym wielbicielem tej serii i nawet... To już 30 lat temu. Kiedy dawałem mu swoją drugą książkę, to wpisałem mu dedykację Miłość jest jak ląd, a śmierć to James Bond. To dobry wiersz? Ta elegia? Tak. Tutaj na nowo odzywa się właśnie ten podniosły Marcin Baran. Właśnie ta jego miłoszowska fraza dotycząca co prawda arcydzieła, ale jednak rozrywkowego. A tutaj Marcin Baran wyciąga z tego takie głębokie kulturoznawcze wnioski. Czyli dzisiaj Adam Wideman o dwóch książkach Marcina Barana eschatologicznej darni i dużo mniej jednoznacznej, pełnej morfologii. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu i do usłyszenia. Chyba specjalnie dla przyjemności Adama Widemana, który lubi Roberta Schumana, właśnie jego kwintet fortepianowy S. Dur zabrzmiał w wykonaniu Izabele Faust, Annę Kareniny Schreiber, Antoana Tamestita, Żana Gijana Keirasa i Aleksandra Mielnikowa. Rekomendacje. Violonczelistka i kompozytorka, czerpiąca zarówno z muzyki klasycznej, jak i eksperymentów z elektroniką i ambientem. Obecnie występuje w renomowanych salach koncertowych na całym świecie. Tworzy także muzykę do spektakli teatralnych i instalacji muzycznych. Dobrawa Czocher dziś w rekomendacjach kulturalnych poleca... Chciałabym podzielić się z Państwem tytułem książki, która mnie niedawno uwiodła. Jest to książka pod tytułem Rozmowy o muzyce. Jest ona rozmową pomiędzy wybitnym japońskim pisarzem Haruki Murakami a wybitnym dyrygentem, również Japończykiem Seijim Ozawą. I książka ta polega na tym, że ci panowie biorą na tapetę utwory muzyczne, które w przeszłości Seiji Ozawa wykonywał, którymi dyrygował, komentują je. Uważam, że ta książka jest takim hołdem i pokazaniem, jak Trudną i niesamowitą sztuką jest wykonawstwo muzyczne. Dla osoby, która nie jest muzykiem, która nigdy nie miała z wykonawstwem tak bliskiego kontaktu, myślę, że może to ta książka niezwykle otworzyć oczy i pokazać właśnie szczegóły zawodu muzyka. Więc jest to wspaniała podróż, w której słuchamy różnych wykonań i ja muszę powiedzieć, że czytając tę książkę, puszczałam sobie również te wykonania. Patrzyłam na to, czy moja opinia zgadza się z... Z opinią jednego albo drugiego pana. Duże wrażenie na mnie zrobiło wykonanie, któregoś z koncertów Beethovena, który wykonywał Glenn Gould, a którym dyrygował Leonard Bernstein. To było takie skandaliczne wykonanie, przed którym dyrygent, czyli Bernstein powiedział kilka słów y, takich, które miały pokazać publiczności, że on ma wielki szacunek do mm, wykonawstwa Glena Goulda, ale on się pod tym wykonaniem nie podpisze. To jest niesamowite, że wykonawstwo może budzić takie kontrowersje i takie emocje wśród publiczności i wśród muzyków również. A sama książka jest niezwykle przyjemną lekturą, bardzo pozytywną, bardzo szybko mija przy niej czas i, i, i człowiek zagłębia się w świecie tych dwóch wybitnych postaci, a także muzyki, o której opowiadają. Także warto muzyki nie tylko słuchać, ale także o niej czytać, o czym przekonywała nas Dobrawa Czocher. Jutro kolejna rekomendacja z jej strony, a my niespełna 5 minut przed godziną ósmą będziemy słuchać magicznego głosu Amalii Rodriguez. Mm. Tem movimentos de gata na canastra, a caravela no coração a fragata, na canastra, a caravela no coração a fragata, em vez de corvos no chão, cai voltas vêm pousar, quando o vento a leva ao mar. Baila no baile com o mar de conchas o vestido. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira. E nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonho e tem Tempestade. Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome próprio Maria Seu apelido Lisboa For you Przyszedł list od pani Elżbiety, właściwie mail w sprawie książek, które warto przypominać, mogą być trochę zapomniane. Szkice piórkiem chyba faktycznie, jak pisze pani Elżbieta, nie są tak bardzo zapomniane, miały moim zdaniem swoją reedycję. Natomiast na przykład listy do pani Z. Kazimierza Brandysa, czy Idziesz skacząc po górach Jerzego Andrzejewskiego wymagają jeszcze przypomnienia. Autopromocja